To podcast nie jest... tylko dla orów. tylko dla Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Nie tylko dla orów. First, best and always. Serdecznie witam Państwa podcast 54. Serdecznie witam Państwa wszystkich słuchaczy, słuchających, słuchaczki. Serdecznie witam w podcaście, którego w zasadzie nie powinno być. Serdecznie witam w swojej, swoją osobą, której też w zasadzie nie powinno być na wolności o tym w dalszej części podcastu, dlaczego, tak? Dzisiaj podcast, jak już wspomniałem, którego nie powinno być, czyli troszeczkę na kolanie, ale jest tyle rzeczy różnych, które się zebrały, że jakbym to po prostu przeciągnął za tydzień, za dwa gdzieś to by się umknęło, więc postanowiłem dzisiaj po prostu usiąść przy komputerze i szybciutko coś dla Państwa nagrać. Szybciutko nie znaczy na kolanie, tak nie, nie zdarnie, ślamazarnie. Zobaczymy, jak to będzie. Nie będzie to majster sztyk techniczny, Montażowy, ale zobaczymy jak to wyjdzie. W każdym razie zapraszam. November Rain, czyli listopadowy wieczór, kiedy siedzę przed mikrofonem i nagrywam specjalnie dla Państwa. November Rain dla Państwa. i and roses. podcast taki informacyjno zapowiadowczy można powiedzieć, bo jest dużo wiadomości, które się zebrały, ale jest dużo rzeczy, z którymi chciałbym się z Państwem podzielić, ale w najbliższej przyszłości, czyli ostatnimi czasy byłem w Skocji, 7, 7 cudnych dni w Szkocji będzie o tym specjalny podcast, może i wideokast bo okręciliśmy dużo, a też troszeczkę, byłem też w Niemczech w na koncercie George'a Michaela to był 7 listopad. Także dużo nagrywaliśmy, także wizja, także dźwięk. <śmiech> Przepraszam. Więc na pewno będzie podcast i może będzie wideokast. Zobaczymy jak z czasem się wyrobię jak to wszystko będzie wyglądać. Tak to mniej więcej wygląda. Właśnie zapraszam też na mały kącik podcasterski, czyli, czyli troszeczkę o nas, o naszych nagrywarkach, nagrywaczach wszystkich. Będzie też kolejny jakby malutki odcinek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli to, co Borys i Jury Powsiak dla nas przygotowali, specjalnie dla mieszkańców, można powiedzieć, Dublina i Londyna. Londyna, Londynu. Tak to mniej więcej wygląda na razie. Oczywiście też troszeczkę wiadomości kulturalnych, bo obecnie odbywa się festiwal filmów polskiego w Dublinie. Jest e, dość szeroko reklamowany oraz jest kilku fajnych, można by tak powiedzieć, gości, czyli Krzysztof Zanussi, Jerzy Sztur wpadli do Dublina na chwileczkę, na małe takie spotkania, wywiady. Ja niestety nie miałem ani okazji, ani czasu się z nimi spotkać, bo niestety mamy mnóstwo, mnóstwo pracy i mamy różno, różnie różno Kurczę, mam dużo po prostu swoich różnych zajęć i niestety nie udało mi się z um, nimi przeprowadzić wywiadu, ale może to od się to się nie uciecze, bo i coś mi się dzisiaj ciężko mówi. Dobrze, y, Axel Row skończy piosenczkę i idziemy już. Dzisiaj podcast taki w zasadzie normalny, czyli wiadomości, potem troszkę muzyczki. Teraz mamy troszeczkę do korzeni, czyli do podstawowego układu podcastu. Wszystko dzisiaj poplątane, pomieszane, nie za bardzo wszystko jest pomontowane, ale mam nadzieję, że Państwu się spodoba. To tyle. Zapraszamy. Zapraszamy. i epokę. Pijam tylko Balantaina. Palę windstony. Dla Ciebie mam Wintermensy. Zagraniczne czekoladowe cygara. Za morzami, za lasami. Za górami, za chmurami. Siedzi sobie ktoś. Mówi takie coś. Nie tylko dla orłów. Wiadomości, czyli dzisiaj tylko jedna wiadomość, o której wspomniałem już wcześniej, czyli festiwal filmów polskich w Dublinie, w Irlandii. I pozwolę się posiłkować e, ulotką, którą można sobie z internetu ściągnąć, e, w której piszą. Będę teraz czytał. Irlandzki Instytut Filmowy, czyli IFI, do którego mam przyjemność należeć, e, z wielką przyjemnością gościł pierwszy festiwal filmu polskiego w Dublinie w roku w którym według szacunków w Irlandii mieszka około 200 tysięcy Polaków. I jest wyjątkowo zadowolony z możliwości prezentacji polskiego talentu i osiągnięć. Pomorska Fundacja Filmowa, Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Dublinie oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej wniosły nieoceniony wkład w organizację Polskiego Festiwalu Filmowego. Organizację, której nie powstydziłby się cykliczny festiwal z wieloletnią tradycją. Ifi jest szczególnie zadowolony z faktu, że gośćmi festiwalu będą to zanim to już byli, jak już wspomniałem jedni z najwybitniejszych polskich aktorów Jerzy Sztur oraz jeden z najznakomitszych polskich reżyserów Krzysztof Zanussi to nie jest ten pralek i kuchenek aczkolwiek ma korzenie włoskie um, Jerzy Sztur, m.in. trzy kolory, białe to znają Państwo tego, tego syna ma też dobrze Oprócz prezentacji własnych filmów obydwoje reżyserzy opowiedzą o twórczości swojej, a także o polskim kinie. Pan Krzysztof Kieślowski, czyli coś mi się myśli. Aha. W ramach festiwalu odbędą się również pokazy regionalne w miastach takich jak Kork, New Ross, Portis i Galway. Będzie też w Shannon coś i w Festiwal Polskiego Filmu w Dublinie oraz towarzyszące mu filmowe pokazy regionalne w doskonały sposób obrazują dlaczego irlandzka struktura promocji i twórczości Arts Council tak bardzo wspiera ich film. Chciałbym podziękować za tą współpracę i tam Binda Linta Mark. Queen dyrektor AIR5. Tak to wygląda. Coś mi się dzisiaj plącze, ale mówię, że chyba niektórzy Państwo powiedzą, że może lepiej Filip, żebyś w ogóle nie nagrywał, żebyś gadał takie głupoty. Dobrze, ja mimo wszystko brnę dalej, jak to wygląda. Przelećmy szybko, jakie filmy były na festiwalu, czyli festiwal rozpoczął się 10 novembra filmem Komornik. W sobotę był krótki film o miłości, Tydzień z życia mężczyzny oraz trzy kolory białe. W niedzielę 12 było podwójne życie Weroniki, duże zwierzę, pogoda na jutro. Potem w poniedziałek wieczór polskiej animacji, czyli dzisiaj, kiedy to nagrywam, co mi przeleciało właśnie. Labirynt oglądałem, fotel oglądałem, klatki nie oglądałem, wszystko jest liczbą, nie oglądałem, powrót nie oglądałem. Rękę oglądałem, łagodną oglądałem, katedrę Bagińskiego i szkół składania oglądałem. Potem jest telewizor Tomasza Siwińskiego, um, Mateusza Jarmuńskiego 1 oraz Pawła Werenika Kartki. Słyszałem o tym, ale nie wiem dokładnie jak to jest. Co jeszcze? Jutro we wtorek, znaczy to tak mówię jutro, ale wiedziałam, każdy słucha, kiedy słucha, mój Nikifor, w środę jest wszystko się może przytrafić i kino objazd do. Festiwal zamknie w sobotę film. w niedzielę przepraszam, film w dół kolorowym wzgórzem oraz Warszawa. I prezentacją taką końcową, końcową, najbardziej końcową będzie film wesele w tłumaczeniu angielskim wedding. A nie wiem, czy to jest wesele tego tam od Konrada, czy to jest coś Myślę, że troszeczkę z polskim filmem się rozstałem z wyjazdem moim z Polski, aczkolwiek jestem na bieżąco na tyle, że widziałem samotność w sieci, że widziałem Plac Zbawiciela, no, więc, więc tak to mniej więcej wyglądam. To jest chyba najważniejsza rzecz, która ostatnio się właśnie dzieje tutaj, bo Wiediwanczycy dość często chodzą do kina, ale... Jakby to powiedzieć, są tacy troszeczkę ograniczeni do popcornu z Hollywood. Tak to więc wygląda. Aczkolwiek Jameson Film Festival, który jest na przełomie lutego i marca, zawsze zbiera dobre recenzje i zawsze jest duża pretensja na tym festiwalu. Zatem mam nadzieję, że ten festiwal będzie corocznym świętem polskiego filmu. Władysław Pasikowski, Psy 3, akcja! Co kurwa! Nic kurwa! Co kurwa! Jej co kurwa! Więc to tak kurwa! Tak, kurwa! Ja cię za pierdolę! Kurwa! Poże kurwa! kurwa. Kurwa! Panowie, panowie, panowie! Za mało kurwa! Kurwa! Powtarzamy, kurwa! Ach, bo jak się zdenerwuje zaraz, oh. Dobra! To husi w dupę, stary! Ja tu na deszczu! Wilki, jakaś! Przylekaźmy sobie ten film! Ola! Ale jak nie! To nie! Nie! A! Jechać na statek służbowo. Przepraszam. Na statek służbowo. No. Na wodzie przerażliwej, pan. To była niespodzianka dla kapitana. Chodzi o to, żeby kapitan nic nie wiedział. Holka, podroba ślediona, noga. I can put just one time And last for a lifetime And never let go till we're gone Love was when I loved you one true time, I hold you in my life. We'll always grow. Susha, we value your kiss. Pobiec, nie powiedz i kataklizmom powiedzmy. Obywatelu, czarna flaga w dniu dzisiejszym. Oznacza całkowity zakaz kąpieli. Nie walcz z prądem. Proszę pana, czy czarenko mnie nikt nie słyszał? Staraj się utrzymać na powierzchni. do ratownika Jest to piosenka optymistyczna, żartobliwa, wesoła z akcentami humorystycznymi. I to jest nowa koncepcja. Jaś Nikt nie zauważyć jego utonięcia. Nie rozpaczaj, dziewczę! Spotkam się z grobie. Górzyzna pożywana. A mi się chce wyjść z kina. I Mówi słynny Martin ze sławnej masy krytycznej słuchać rewelacyjnego, niesamowitego, cudownego podcastu nie tylko dla orłów. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Polecam się na przyszłość. Paszport. paszport. utraciłem wczoraj, no już 6 listopada. Nie potrafię konkretnie podać w jakich okolicznościach utraciłem paszport. Ostatni raz paszportem nam się wczoraj, no już 6 listopada około godziny 18. Podczas przekraczania granicy podwodnienia niemieckiej w Świerku. Podróżowałem samochodem ze planem jechałem na koncert do Berlina, paszport przerobywałem w samochodzie, w pocznej kieszeni, drzwi auta. Jestem pewien, że w momencie kontroli granicznej paszport został mi Ostatni raz paszport widziałem około godziny 18 na przejściu granicznym w świetle. Brak paszportu stwierdziłem, wracając do Berlina z koncertu około godziny pierwszej nocy na przejściu granicznym w świetle. W trakcie koncertu paszport w samochodzie. Udatna paszportu zgłosiłem w straży przedobrażę zanisze świetlicy w 7 listopada, gdzie yy, otrzymałem na mnie, że nie mogę powrócić do kraju na to osobiste, ponieważ tutaj stawiłem w okresie 2 i w myśli, tam w To był mój drugi dokument ważny do 2008 roku. roku. Poprzedni paszport wymieniałem ze względu na mrażynistę na wczorce wizy. Przypuszczam, że paszport uzyskał na terenie Nie jest Możliwe, że dokument zabierzmy na statku bezwzględowej w trakcie podptaju lub tuż przed panem koncertem. Czy tak. chciałby pan jeszcze coś dodać? W takim razie prosiłbym o zapoznanie się z tym artykułem, z połączeniem. Mhm. Proszę ewentualnie jeszcze raz się Nie ma jeszcze doświadczenia. If you, If you leave me now... Tak, ta piosenka w podkładzie. Don't leave me anymore, please. Um, skupiłem paszport. Skubiłem w Niemczech jakiś paszport. I co dalej? Najlepiej powiedzieć... Same problemy. Skubiłem paszport w Niemczech, nie wiem dokładnie gdzie. Słyszeli Państwo przed chwilą... Jakość była fatalna, ale nagrywałem tak troszeczkę po w moim telefonie. Um, nagrywałem w urzędzie miasta w Poznaniu, ale to już był sam, sam koniec tej gechenii ale zanim zacznę opowiadać chciałbym podziękować wszystkim urzędnikom z Poznania w urzędzie miejskim na Libertach, w urzędzie paszportowym na niepodległości jestem niesamowicie zaskoczony jakością i podejściem do petenta do klienta, czyli domu naprawdę najwyższa można powiedzieć światowa jakość Przemili urzędnicy, wszystko sprawnie, szybko, świetnie, może nie tanio, bo to niestety kosztuje, ale naprawdę byłem zaskoczony, niesamowicie wszyscy uśmiechnięci, mili, sympatyczni i pomocni, to jest najważniejsze, urzędnicy, którzy koniec końców są na nas w więc jeśli w innych miastach Polski tak jest jak w Poznaniu, to dobrze się dzieje w kraju, jeśli nie, to zapraszam do Poznania, do urzędu na Libelta, do urzędu na niepodległości i do biura paszportowego, drugiego biura paszportowego na placu wolności. Naprawdę świetnie, świetnie profesjonalnie I jak powiedziałem, bardzo miło. Ale wracamy. Skupiłem paszport, nie wiem gdzie, gdzieś w Niemczech. I wracając już z koncertu George'a Michaela, bo jechaliśmy właśnie do Berlina na koncert George'a Michaela, um, Podjeżdżając do świadka do granicy, mówię do ludzi, z którym jechałem, poproszę paszporty, dałem Linda, no i dali mi cztery, bo piątego okazało się, że nie ma. Gdzieś się zagubił? Zagubił się niestety mój, jedyny, wiśniowy, wiśniowie, wiśniowe paszporty, wszyscy mieli, a ja miałem taki stary, niebieski. No i zgubił się opak. No i tu zaczęły się problemy. Będę starał się szybko mówić, ale... no i sytuacja była dość krytyczna w pewnym momencie z celnikami rozmawiałem, sprawdzali jedynym dokumentem, jaki miałem, to był to był dowód yy, to było prawo jazdy, a na prawo jazdy wiadomo nie można przejechać wszystkie dokumenty miałem w Irlandii wszystko było tam jedynym dokumentem, jaki miałem, właśnie było prawo jazdy na które niestety mo nie można było przekroczyć więc celnicy mnie wzięli do budki cel celnikowej no i zaczęli mnie tam sprawdzać sprawdzać komputerze no i przytoczę Państwu taki mniej więcej, jak to u nich był taki, taki komentarz Wyszły z faksu różne papiery I sobie tam pan celnik z jeden Z celnikiem drugim rozmawiałem Ty, nie tas Ale ten pan to chyba się nadaje do zatrzymania, co? Spójrz na to Ty, No Trzeba go zatrzymać O kurczę, ale to, to jest ten Ja to słuchając Po prostu zrobiła mi się gęsia skórka. Druga w nocy, cztery osoby w samochodzie czekają Przeszukali cały samochód bo myśleliśmy, że może gdzieś ten paszport się zapodział, Ale no, nie było tego Wizja zatrzymania. Na 24 godziny, może na 48. Tajdanki, donyski, areszt. Pytałem się panów o co chodzi. Powiedzieli, że jakieś są sprawy niejasne, będą wejść do komisariatu w Poznaniu. Zadzwonili okazało się, że rzeczywiście jestem poszukiwany. Dlatego powiedziałem, że ten podcast w zasadzie nie powinien się ukazać, że ja nie powinienem już do Państwa wydawać głosu. Okazało się, że jestem poszukiwany przez policję. To wcale mnie jest śmieszne teraz, kiedy mówię po o tym. A zachowałem kamienną twarz i kamienny spokój, kiedy wsiadłem już z dokumentami do samochodu, które pozwalały mi wjechać na teren Polski, bo ludzie z tym jechały, nie wiedzieli o tym. Okazało się, że jestem malwersantem finansowym poszukiwanym przez policję, przez prokuraturę poznać Stare Miasto. Otóż wziąłem kiedyś jakieś dwa kredyty, mówiąc szczerze, dokładnie jeden, a drugi, drugi, drugiego byłem żerantem. No i ten jeden mój urósł tam z 3000 na 5. No, spł spłacałem to, ale jakoś trochę mi ciężko szło. A drugi kredyt, mój kolega, który pożyczył ode mnie jakąś kasę na właśnie na kredyt, takie rzeczy, po prostu nie spłacał. No, a wszystko było na mnie. No i tak wyszło, że prokuratura Poznaj Stare Miasto yy, może nie wysłała ze mną list, kończy, bo to nie jest jakaś taka sprawa straszna, no ale... Wyszedłem w kontroli i chłopacy, cennicy długo się zastanawiali, czy zatrzymać mnie, czy nakusić, czy to się nadaje przestępcą do zatrzymania, czy nie. Naprawdę miałem gdzieś 10 minut zejścia psychicznego, bo co by było, gdyby oni mnie zatrzymali, I co by było, bo ja na drugi dzień miałem samolot do Tablina i nie miałem żadnych dokumentów, nic po prostu... A po prostu... Teraz to się łatwo o tym mówi, ale wtedy to było. Szaleństwo. W każdym razie udało się wrócić do Poznania. Na drugi dzień wcześniej samolot. Jedynym dokumentem, jaki miałem, wspierającym moje nawet nie obywatelstwo, ale um, to, że jestem, że jestem Filipem, był Dawidzińskim, był prawojazdem, który niestety nie można w granicy. No i nie udało się we wtorek rano wylecieć z Poznania do Berlina. Jedyną opcją, jaka była, była sprowadzenie dokumentów z Dopina, które były yy, w teczce u mnie na szafie. No ale proszę Państwa, dokumenty. Był to nieważny paszport już od 8 lat oraz dowód osobisty wydany w 1989 roku ze zdjęciem jakiegoś młodego styla w środku. Mimo wszystko zaryzykowałem, poprosiłem moją dobrą koleżankę, żeby mi wysłała te dokumenty do helen najszybciej jak można. No i to była jedyna możliwość po prostu, aby wydostać się z kraju. Naprawdę nie miałem żadnych innych dokumentów. Żeby wyjechać z kraju jest problem, bo mówię, no trzeba mieć albo dowód osobisty, nowy, który nie miałem, albo paszport, którego też nie miałem. Zatem udało mi się bardzo szybko y, obydwa dokumenty y, złożyć, wnioski, jaki o dowód, jaki i o paszport, ale nie dostanie się paszportu, jeśli nie ma się dowodu osobistego. I tu jest problem, bo, bo mój stary dowód osobisty. Przyjechałem w zasadzie w ostatniej chwili przed, przed moim wylotem w czwartek do Polski, do Dublina, bo postanowiłem kupić bilet zaryzykować i wylecieć na ten stary mój dowód oraz na takie zaświadczenie, które dostałem w świecku na to, że zgubiłem dowód i co mi wystawili. I to, mi, co mi pomogło, ratowało życie. Ale był też drugi problem, bo ja nie mam lądowania w Polsce. I w momencie, kiedy starałem się o dowód, ewentualnie paszport, był ogromny, ogromny problem, tym, że nie mam zameldowania. Bo jak wyjechałem, to po, po prostu po co mi zameldowanie w Polsce i płacenie jakichś tam podatków, jakichś innych tam papierzy i innych rzeczy. Więc musiałem koniec końców napisać wniosek i prośbę do wojewody wielkopolskiego o wydanie paszportu bez e, stałego miejsca, chyba to się nazywało zasiedzenia. Ale udało się wszystko. E, słyszeli Państwo protokół, który na samym początku, protokół, który taki scenotypista odczytywał i pisał. Dużo rok papierowej roboty, ale to wszystko naprawdę sprawnie, miło i sympatycznie odbyło się. Zatem dużo nerwów. No i co, czekam! 7 stycznia odbieram paszport. Do tego czasu nie ruszam się. Teoretycznie. z Dublina, nie ruszam się nigdzie stąd. No i co, do zobaczenia w Polsce na początku stycznia, jakkolwiek, bo inaczej nie wiadę. If you leave me now, paszporcie, nie opuszczaj mnie. To było po końcu w że miesięcznie pływa. Jakaś tak było. Dobrze, wszystko teraz, wszystko się śmiesznie, wszystko się dobrze skończyło, mam nadzieję. I cóż, jakaś piosenaczka na nerwy. Coś Państwu puścimy, naprawdę, tak to było. Różne rzeczy się nie trzymają, nie mam szczęścia z lataniem. Ostatnio jak do Gosi leciałem, też się to działo. Kiedyś 6 lat temu zgubiłem bilet, jak leciałem ze stanu do Polski. Nie mam szczęścia w lotach. To tyle. Zapraszam Państwa na dalszą część podcastu. Mówi feralny losny To już będzie trzeci. Bo pierwszy pierwszy mi się skończył ze względu na to, że mi się chyba skończył, a ten drugi po prostu zagubiłem i teraz jest trzeci. Mam ten pierwszy, który jest nieważny. do wojewody wielkopolskiego. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie paszportu w trybie podjęcia właściwości miejscowej. 5 grudnia 2000 roku wymeldowałem się w kobiecie stałego ulica Fredry. Na, na, na, na, na. Nie tylko dla oru. Trochę inny rady. kangury.com Pierwszy podcast z Australii o Australii i nie tylko. Zapraszamy do słuchania już wkrótce. Kangury.com Także ja zdjęł tutaj Dark, z podcastu z Gaudy, a w tej chwili już nazywającego się Gaurcast, z z mojego studia Cimex na autostradzie a Zgadę do, do Hagi, do Den Haag, jak to mogę wyplątać. Hey there, you are listening to samosia.com. The first German podcast in Polish language. Burakowy Szał to mój podcast www.burakowyshow.info O czym będę mówił, kim jestem, jakie będę poruszył tematy. Sprawdźcie sami. www.burakowyshow.info Podcast o wszystkich rzeczach związanych z komputerami Apple. Komentarze, opinie, recenzje, testy. Czasem trochę muzyki, wszystko co jest związane z naszymi ukochanymi maszynami. Prowadzą kod i przemian. Podcast znajdziecie na stronie www.podcast.myapple.pl www.podcast.myapple.pl in my heart. Banek. Inne napoje też kaszą pragnienie. To nie wystarczy. Latem dzieci palają dużo... Papierosów. Gdy jest gorąco, potrzebują nie tylko czegoś orzeźwiającego, ale także... łódkę! Prawda, że uwielbiasz łódkę? Jasne! A jak wypije, to patrz jak się fajnie kręci. Ho, oh, oh, ho, oh. ho! Nie tylko dla orłów. Z zielonej Irlandii Widzą Państwo, że dzisiaj jest totalny misz-masz. Po prostu... Ym... Taka... Bieranina, risotto, jak mi kolega powiedział przed Podcasty, troszeczkę o podcastach porozmawiamy, czyli na Science przód Ochlander. Przemek wrócił z miliardem podcastów. Prosimy go słuchać. Trzy podcasty Ochlandera i jeden podcast Polish My Apple. To z Przemkiem widzimy się niedługo. Będziemy wymieniać uściski dłoni i, i ci dobre wino. Cieszę się, że Przemko wrócił, wiem co się u niego dzieje, wiem, że jest zajęty, wiem, że dziewczyny, wiem, że chłopaki, wiem, że szkoła, mnóstwo rzeczy, no ale tak to bywa czasem, czasem nie ma czasu nagrywać, ja jednak staram się nagrywać co tydzień, dzisiaj nie miało być podcastu, bo po prostu nie mam czasu i powiedziałem sobie, nagrywam ten podcast w półtorej godziny, ani minuty dłużej, ani minuty krócej, 40 minut nagrywanie, 40 minut, montaż szybciutki, reszta po prostu nie ma, nie ma czasu. Powiedz kiedyś musi spać, płyt kiedyś musi iść do kina, człowiek kiedyś musi się spotkać ze znajomymi, a tu naprawdę nie ma czasu. Jest więcej polskich podcastów, które ostatnio ukazują się częściej. Darek z Goldy wydał nowy podcast. Um, co jeszcze jest nowego? Um, podcast, zaraz momencik, spojrzę w mojego bo to jest mój główny próbnik podcastów. A, pozdrawiam, yy, yy, pozdrawiam burakowego kolegę, który strasznie narzekał na służbę zdrowia. Jedni z tego mu się nie dziwię, aczkolwiek jak, jaki mamy kraj, jakich mamy ludzi, jakich mamy polityków, jakich mamy rządzących. Cholera. Nie wiem, czy się coś zmieni. Ja, szczerze, chciałbym nagrać z ludźmi, z Polakami, z którymi tutaj i przebywam i z którymi się spotykam, podcast o tym, co się zmieniło przez ostatnie dwa lata, dwa i pół roku, jak wyjechaliśmy z kraju. Czy są szanse, żeby się zmieniło coś na lepsze? Czy są szanse, żeby nawet nasze dzieci mogły wrócić do kraju i poczuć to, że jest inaczej? Nie wiem. Nie wiem, nie potrafię na to pytanie teraz odpowiedzieć, aczkolwiek jak już wspomniałem, po super miłym przyjęciu przez urzędników w Poznaniu naprawdę myślę, że może coś wybrnęło. Nie wiem czy to jest. tylko w Poznaniu, nasza poznańska ym, dusza sprzątająco niemiecko ormungowa czyli, czyli po prostu jak w Poznaniu jest dobrze, to w całym kraju powinno być też teoretycznie nowe podcasty, gubi 25 odcinków serdecznie Cię chłopie pozdrawiam bez kitów, życzę Ci wszystkiego najlepszego naprawdę kupa dobrej roboty, bez kitów Jak Ci powiem mało Cię ostatnio słucham, bo mało słucham podcastów nie mam czasu Cią, ciągle gdzieś latam, tu Szkocja, tu Berlin tu Polska, tu różne, różne inne rzeczy ale naprawdę gratuluję, 25 audycji to bez kitu dobry rezultat Work in progress, nowy, nowy podcast. nowy podcast Przepraszam. Nie słuchałem jeszcze dokładnie wszystkiego, co tu mamy, co wszystkim. Ale, ale tak jak mówił Przemek, o tym ogłosie, o tym, jak trzeba mówić, o tym, jak powinniśmy mówić, myślę, że będzie to ciekawe. Takie przeżycie dla wszystkich, którzy startują, dla tych wszystkich, którzy też już z tymi podcastami jakiś czas, czyli ja, Czemek, Gosia, Darek, Martinez, nasz z masy krytycznej. Ja troszeczkę posiłkuję się książkami jednej siostry, troszeczkę, już o tym mówiłem, o tych książkach, ale dla tych, kto się boją swojego głosu, jest to idealny, idealny, idealny początek. Drugim polskim nowym podcastem jest um, um, jest um, jest um, co to było, gdzie to było Aha, bo on nie wchodzi do tej To był o rzeczach paranormalnych Proszę sobie wejść na przykład na moją stronę Tam jest pana Paranormalium Proszę sobie znaleźć wszystko I proszę posłuchać, Słuchałem pierwszy odcinek Na razie nie wyrażę swojego zdania Wyrażę zdanie po trzecim odcinku I wtedy dopiero powiem, czy mi się podoba, czy nie Nie będę po jednym odcinku Ocieja podcastu Łukaszek, 65 odcinek Kto wygra telefon? Nie wiadomo A może wiadomo? Jeszcze go nie słuchałem Ktoś na pewno telefon. Dobrze, święta się zbliżają. W zeszłym roku napisałem kolendę dla podcasterów. Wysyłałem gości Przemionowi i też na forum u Przemka zamieściłem mały link. Jakby ktoś chciał śpiewać, proszę bardzo się zgłosić. Ja napiszę słowa. W zeszłym roku prosiłem o napisanie muzyki, znaczy nie prosiłem, rozmawiałem Jak się nazywa ten podcast? Zapomniałem też spod Poznania chłopaki. Timmy cast, o właśnie, bo mm, nie pamiętam imienia dawno, dawno, dawno, w się nie, nie, nie podcastował, że tak powiem. Yy, prosiłem go, czy, czy może jakąś muzykę napisał, powiedział, że ok, spoko, wtedy był w Anglii, w Londynie, troszkę miał czasu, no i teraz po roku. Tekst się już troszeczkę zdesaktualizował, bo nie ma kilku podcastów, jest o wiele więcej. Myślę, że usiądę pewnego wieczora, może nawet z Gosiem, z Przemkiem usiądziemy i napiszemy jakiś śmieszny, fajny tekst. Myślę, że na rolę to rozpuścimy po naszych podcasterach. Ktoś napisze muzykę. Szukamy kogoś, kto ma zacięcie muzyczne, co jakieś bity ukręci. Może Google by ukręcił jakiegoś rapowskiego, jakąś rapowską melodyjkę albo coś takiego. Fajnie by było coś jakąś taką wspólną, wspólną kalendę wszystkich naszych teoretycznie 40 polskich podcastów. Zobaczymy. Jeśli będzie nas chociaż 15, 20 byłoby świetnie. Zatem prośba, jeśli ktoś komponuje, jeśli ktoś umie zestawiać bity, zapraszamy, redakcja ntdo, małpa albo ed gmail.com. Ewentualnie proszę się odezwać do jakiego innego podcastera on skieruje mnie Ciebie do mnie albo jakkolwiek. Proszę się gdzieś tam odezwać, o, jeśli chodzi o kolendę, na pewno się jakoś odgieramy. Kolejną rzeczą o polskim podcaście, hmm, co jeszcze to powiedzieć? Kocha, 15 podcastów, szacunek wielki dla małej brunetki. No i Marcin, Marcin, Martin. Martin, szacunek dla Ciebie ogromny. Uśmiałem się po ostatnim podcaście co była ta modlitwa i w ogóle. Naprawdę leżałem w łóżku i płakałem. Płakałem, płakałem. I to o to chodzi, żeby wywoływać uczucia. Żeby wywoływać nawet skrajne uczucia. Świetnie, świetnie, Martin. Czekam na 50 odcinek. Mam coś dla Ciebie, ale jeszcze nie skończone. Myślę, że coś się do łączy do twojego 50. -tego odcinka. Potrzebuję po prostu 2-3 godziny wolnego i coś ci podeślemy. Aczkolwiek... Nie, podeśle ci tak, jak jest. Dobrze. Tyle proszę Państwa. Jeszcze Morys i Jurek Owsiak coś dla Państwa mają. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo bardzo ważną sprawę. Późno w nocy piję herbatę, znowu wielka cytryna, wielka szklanka, wielka herbata i pijemy herbatę w poniedziałeczek. Jezus, Maria, ile ja jutro mam pracy! Dobrze! Subloid nie nagrywa! Polish New York też nie nagrywa. szczerze, ten głos tej pani mi się trochę nie podobał. Nie podobał mi się, jak ona śpiewała. A, właśnie! Miał być dzisiaj gość, który obiecałem gości. No ale trochę się rozminęliśmy w spotkaniu w dzisiejszym, no i nie wyszło nasze spotkanie. Ale gość powiedział, że chętnie się spotka jeszcze raz, czwarty raz. Mieliśmy się spotkać, coś nie wyszło. No, to jest gość specjalny, naprawdę powiem co, to, to jest specjalny gość, bez którego podcast nie tylko dla Orów w zasadzie nie istniał być by może. Zatem czekamy na naszego gościa następnym może podkaście się ukaże, chociaż w następnym podcaście chciałem zrobić coś specjalnego, jak i w następnym, jakim w następnym, bo mam podcast ze Szkocji przygotowany, mam podcast z koncertu George'a Michaela przygotowany i mam też podcast, który się będzie nazywał Dzień Niepodległości. To taka troszeczkę druga część podcastu 50, czyli Radio Teatr Wyobraźni. A są też goście w Dublinie, pan Janusz Deblesen, polskiego radia. Mam nadzieję się z nim spotkać i coś nagrać. Człowiek historia polskiego radia, człowiek, historia reportażu. Mam nadzieję że się z nim spotkać i coś nagrać, pytać się, co się święci w trójce, co się święci w polskim radiu. To wszystko dla Państwa już niedługo, zatem Borys, Jurek, czas na Was, po chwili muzyki. Podcasting, baby. Nie tylko dla orłów Irlandii. Reklama. Halo? Halo? Nie podnosi słucharki. Halo Dwań do mnie Paweł, czy może w Przed wielką szansą pan Władek przyjaciel kierowcy Prześladowany przez szalonego transwestytę Mężczyzna wystajem Pan w berecie proszę Może byś się ubrał żadne. Randka z dzianiną Muzyka wspomniała. To trzymasz fantastyczną koszulkę Pani w różowym speterku Przeżyła awarię samolotu nad oceanem Jeśli nie zdążyłeś na autobus, nie spóźnij się na statek Pływa dopiero w przyszłym tysiącleciu Sztorm na pokładzie Jego skutków nie sposób przewidzieć mnie Uciekać. Dawniej przez tych kilka nocy w miesiącu nie spałam dobrze. Cztery nocy niespodzianek. Dziś też są takie szanse. Always ultra nanity. Not for boys! Zbiera ich co najmniej 200. Nie można się od nich odesłać. Proszę zakręcić? Skręcam, wykręcam. Rozmawiam, zakręcam. Patrzysz pod nakrętkę, a tam. Telewizja jak patrzy. patrzy. Skoda, że państwo tego nie widzą. Każdy może ją zobaczyć. Aż miło popatrzeć. No widzi pani. Cały numer rączki, chrupiny paluszki. Będę cię zatograpać za, za uszkiem. Śpiewamy tylko dla was. A może by tak oderwać się od ziemi i umieścić wysoko. Lewitacja. Jeff Daniels i Michael Richards. Mają też większe skrzydełka by chronić na brzegach. Ochrona, o jakiej zawsze śniłaś. Istnieje jednak ryzyko. Ryzyko? O nie! Osiem tamponów kosztuje tylko złoty pięćdziesiąt. Cena za niska. plan. O, ho, ho! Nie tylko dla orłów. Z Zielonej Irlandii. I apel do wszystkich, i apel do wszystkich Jura Sowsiak i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z tej strony. Moi drodzy, mamy możliwość, niebywałą, że może być poprowadzona bezpośrednia transmisja telewizyjna z Londynu i Dublina. A więc jeżeli tam zagra orkiestra, wiem, że będzie grała, ale niech nie gra sobie po cichu, tylko zagra bardzo, bardzo, bardzo głośno. Telewizja Polska jest bardzo ciekawa tej sytuacji. Myślę, że jeszcze po niefortunnym przejęzyczeniu naszego wodza, Należy Wam się naprawdę okno na świat i chcemy Was pokazać, chcemy postawić tam wóz, wynająć wóz na miejscu, ściągnąć ekipę z Polski, operatorów i wtedy będziemy mogli się, tak jak tutaj to bywa i ma miejsce, kiedy łączymy się z różnymi miastami, to do tej polskiej mapy, już teraz na stałe, dopiszmy Londyn i Dublin, czekamy na... Oferty, kto, bo mamy sztaby już zgłoszone, ale kto ma pomysł na miejsce, na takie miejsce centralne, być może na jakieś działania artystyczne. No Jeżeli już mamy coś pokazać, to nie tylko to, że stoicie i że machacie stronę kamery, tylko pokazać potęgę Kontaktujcie się z nami mailowo najlepiej www.wosporg.pl, jeszcze na pewno ten adres będzie tutaj y, mówiony i już my wtedy łapiemy wszelkie informacje, kontaktujemy się z wami, żeby chociażby wytłumaczyć. Czego byśmy od Was oczekiwali? To taki krótki apel Jurka Osiaka w związku z 15 finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, chyba w dwóch polskich miastach, jakich? Londyn i Dublin. Najlepszy szal na Nie tylko na Oh yeah! Halo Kazik? Nie. Nie Kazik. Jola. Przepraszam, Powulko. No to po co pan dzwonił? To po co pani podnosi słuchawki? Bo zadzwonił telefon. Hey, this is Jorge Garcia, and you're listening to the official Lost Podcast. after i found out i had a fatal tumor on my spine a spinal surgeon fell out of the sky we had such a wonderful plan to break you jack my wonderful plan got shot to sunshine when you saw my damned x-rays and figured out i was dying you want me to save your life i want you to want to save my life all i can ask is that you think about it No, zapomniałbym na sam koniec. Lost się skończył. Znaczy, pierwsza seria, pierwsza część trzeciej serii się skończyła. Sześć pierwszych odcinków i... działo się, w ostatnich dwóch odcinkach działo się. Mr. Echo zmarł i... Jack ma ich w ręku. Zobaczymy, proszę Państwa, zobaczymy. Prosimy znaleźć na iTunesie to są dwa świetne podcasty o loście. Pierwszy... Pierwszy adres podcastu, już szukam mówię Państwu um, Official Lost Podcast yy, znajdą Państwo jak sobie tam wpiszą gdzieś te sprawy yy, adres jest, nie ma adresu nie ma adresu yy, polecam Official Lost Podcast i drugim yy, podcastem jest, yy, jest drugi nie, po co Państwu drugi proszę jeden sobie tam posłać jest fajny bardzo. W każdym razie skończyła się, mówię, że dzisiaj jest fatalnie, nieprofesjonalnie podcast dzisiaj jest na kolanie. I szybciutko, szybciutko tak robiony. Um, bardzo mi się podobały ostatnie dwa odcinki, aczkolwiek pierwsze cztery były co najmniej dziwne. Cóż, trzeba poczekać teraz trzy miesiące do wiosny, gdzie ukażą się kolejne części trzeciej serii. Myślę, może to będzie możliwe, zależy od czasu, jaki będziemy dysponować. Ja i Łukasz byśmy zrobili jednak pierwszy polski podcast o Loście. Przygotowalibyśmy się do wszystkiego, przeprowadzilibyśmy historię losu od pierwszej serii przez drugą do trzeciej, tak żeby na wiosnę może być już na bieżąco, czyli początkiem wiosny byśmy zaczęli drugą część trzeciej serii muszę jeszcze z Łukaszkiem na ten temat pogadać ale myślę, że to jest dobry pomysł trzeba tylko się naprawdę do tego dobrze przygotować bo to jest obszerny temat nawet na wielką grę by się nadawał zobaczymy co z tego będzie cóż, zapraszamy na wiosnę, na drugą część trzeciej serii Losta świetnie, świetnie, świetnie tylko dlaczego trzeba tyle czekać posłuchajmy jak to się skończyło an hour head start before they come after you. Hey where are you? Where are you? You remember what I told you on the beach? The day of the crash? You remember what story I told you when you were stitching me up? Do you remember it? Yes, yes, I remember. When you get safe, you radio me and you tell me that story. Please. If I don't get a call from you in the next hour, I'm gonna know something went wrong, and he's gone. I can't leave without you. It's war. Right. Go. Yes, I can. Go now. Tyle proszę Państwa na dzisiaj na szalony, nie skonsolidowany November Rain. Czyli mam nadzieję, że Państwo doczali do końca. mimo wszystko.. Nas troszeczkę, troszeczkę tak to dzisiaj wyszło, bo tyle jest wiadomości, bo następne trzy podcasty będą tematyczne i nie będzie w nich żadnych nowości, dlatego nowości wiadomości, dlatego tak to wszystko wyszło, dlatego to tak szybko jakoś upchnąłem w tym podcaście. Zapraszam zatem na kolejny podcast już na tydzień. Nie tylko dla rów, ale dla specjalnie dla Państwa. Kończy to wszystko. Ten podcast jest dostępny pod adresem radioorla.com Nadajemy dla Wielkiej Brytanii i Irlandii. Yo, all